Rzymian, rozdział drugi. Przetoż nie możesz być usprawiedliwiony o człowiecze, którykolwiek osądzasz, bo w czym drugiego osądzasz, siebie samego osądzasz, ponieważ to samo czynisz ty, który osądzasz. A wiemy, że sąd Boży jest według prawdy na tych, którzy czynią takie rzeczy. Czym nie masz o człowiecze, który osądzasz tych, co czynią takie rzeczy, a sam je czynisz, że ty ujdziesz sądu Bożego? Czy bogactwem dobrotliwości i cierpliwości i pobłażliwości Bożej pogardzasz, nie wiedząc, że cię dobrotliwość Boża do upamiętania prowadzi? Ale według zatwardziałości swojej i serca nienawróconego gromadzisz na siebie samego gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają i chwały, i czci, i nieskazitelności, żywot wieczny. Swarliwym zaś i prawdzie nieposłusznym, lecz posłusznym niesprawiedliwości, zapalczywość i gniew. Utrapienie i ucisk na duszę każdego człowieka, który zło popełnia najpierw Żydowi, potem i y Grekowi. A chwałę i cześć i pokój wszelkiemu czyniącemu dobro, najpierw Żydowi, Potem i y Grekowi. Albowiem Bóg nie ma względu na osobę, bo którzykolwiek bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą, a którzykolwiek w zakonie zgrzeszyli, według zakonu sądzeni będą. Gdyż nie słuchacze zakonu sprawiedliwymi są u Boga, ale którzy wypełniają zakon, usprawiedliwieni są. Kiedy bowiem poganie nie mają zakonu, z przyrodzenia czynią, co jest w zakonie, oni zakonu nie mając sami, sobie są zakonem, ponieważ dowodzą, że dzieło zakonu napisane jest w sercach ich, gdyż świadczy o tym ich sumienie i myśli wzajemnie się oskarżające lub też usprawiedliwiające. W dzień, gdy sądzić będzie Bóg skryte rzeczy ludzkie według Ewangelii mojej przez Jezusa Chrystusa. Oto Ty nazywasz siebie Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem. I znasz wolę jego i rozeznajesz, co dobre, będąc nauczony z zakonu. I masz się za woda ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności. Za mistrza bezrozumnych, za nauczyciela dzieci, mając wzór wiedzy i prawdy w zakonie. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie uczysz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? który się brzydzisz bałwanami, świętokradztwo popełniasz? Który się chlubisz zakonem, przestąpieniem zakonu Boga lżysz? Albowiem imieniu Bożemu z waszej przyczyny bluźnią poganie, jak napisano Obrzezanie bowiem pożyteczne jest, jeżeli wykonujesz wasz zakon. Jeżeli zaś przestępujesz zakon, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Jeżeli tedy nieobrzezanie przestrzega praw zakonu, czyliż nieobrzezanie jego nie będzie poczytane za obrzezanie? I ten, który jest z przyrodzenia nieobrzezany, a wykonuje zakon, osądzi Ciebie, który mimo litery i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim zewnętrznie, ani to jest obrzezaniem, które jest na ciele, ale ten jest Żydem, który nim jest wewnętrznie i to jest obrzezaniem, które jest obrzezaniem w duchu, nie w literze, którego chwała nie jest z ludzi, ale z Boga. Rzymian, rozdział trzeci. Jakie wtedy pierwszeństwo ma Żyd, albo jaki pożytek z obrzyzania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim, że im powierzone były słowa Boże. Bo cóż, jeżeli niektórzy nie uwierzyli, czyliż niedowiarstwo ich zniszczy wierność Bożą? Bynajmniej. Owszem, Bóg jest wierny, a każdy człowiek kłamcą, jak napisano, abyś był usprawiedliwiony w mowach swoich i abyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Jeśli wtedy niesprawiedliwość nasza wykazuje sprawiedliwość Bożą, cóż powiemy, czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię, bynajmniej, bo jak żeby Bóg sądził świat? Jeśli bowiem wierność Boża przez moje kłamstwo zwiększona została ku chwale Jego, czemuż więc ja miałbym być sądzony jako grzesznik? Albo czemu nie mamy czynić złych rzeczy, żeby przyszły dobre, jak nas potwarzają i jak powiadają niektórzy, że my mówimy. Potępienie takich jest sprawiedliwe. Cóż wtedy? Czy mamy pierwszeństwo? Wcale nie. Bo przedtem dowiedliśmy, że i Żydzi, i Grecy wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie masz sprawiedliwego ani jednego. Nie ma kto by pojmował, nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, wszyscy razem stali się nieużytecznymi. Nie ma kto by czynił dobre, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest gardło ich, językami swymi zdradzają, jad zmii pod wargami ich, których usta pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich prędkie do przelewu krwi, zniszczenie i nędza na drogach ich, a drogi pokoju nie poznali, nie ma bojaźni Bożej przed oczami ich a wiemy, iż cokolwiek zakon mówi, mówi tym, którzy są pod zakonem, aby wszelkie usta były zatkane i aby wszystek świat był winien przed Bogiem. Dlatego, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed obliczem Jego, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Lecz teraz, niezależnie od zakonu, sprawiedliwość Boża objawioną została, o której świadczą zakon i prorocy. Sprawiedliwość Boża, mówię, przez wiarę w Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkich wierzących, albowiem nie masz różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. I bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg wystawił jako ofiarę przebłagania we krwi Jego przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie grzechów, przedtem popełnionych w cierpliwości Bożej. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, na to, aby był i sprawiedliwym, i usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary w Jezusa. Gdzież wtedy jest chluba? Jest wykluczona. Przez jaki zakon? Uczynków? Nie, ale przez zakon wiary. Przecież uznajemy, że człowiek bywa usprawiedliwiony wiarą, niezależnie od uczynków zakonu. Alboż Bóg jest tylko Bogiem Żydów, czy nie pogan także? Tak jest i pogan, bo jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanie z wiary i nieobrzezanie przez wiarę. Czy tedy zakon niszczymy przez wiarę? Bynajmniej, i owszem zakon utwierdzamy. Rzymian, rozdział czwarty Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków jest usprawiedliwiony, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Cóż bowiem mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A temu, który wykonuje uczynki, zapłata nie bywa przyznawana według łaski, ale według powinności. Temu zaś, który nie wykonuje uczynków, lecz wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, Poczytywaną bywa wiara Jego za sprawiedliwość. Jak i Dawid błogosławionym nazywa człowieka, któremu Bóg poczyta sprawiedliwość niezależnie od uczynków, mówiąc Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Czy tedy to błogosławieństwo dla obrzezania tylko, czy i dla nieobrzezania? Mówimy bowiem, że wiara Abrahamowi poczytaną została za sprawiedliwość. Jakże mu wtedy została poczytaną? Przed obrzezaniem czy po obrzezaniu? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości tej wiary, którą miał w nieobrzezaniu, aby był ojcem wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, żeby i tym poczytana była sprawiedliwość. I ojcem obrzezania nie tylko dla tych, którzy są z obrzezania, ale i dla tych, którzy chodzą śladami wiary ojca naszego Abrahama, którą miał w nieobrzezaniu. Albowiem nie przez zakon stała się obietnica Abrahamowi albo nasieniu jego, że ma być dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary. Bo jeśli ci, którzy są z zakonu, dziedzicami są, wtedy wiara stała się próżną, i obietnica wniwecz się obróciła, gdyż zakon sprawia gniew, albowiem gdzie zakonu nie ma, tam i przestąpienia nie ma. Przeto z wiary dana była obietnica, aby była z łaski i oraz aby była zapewniona obietnica wszystkim potomkom, nie tylko tym, którzy są z zakonu, ale i tym, którzy są z wiary Abrahama, Ojca nas wszystkich. Jak napisano, Ojcem wielu narodów postanowiłem Cię przed Bogiem, któremu uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i który powołuje do bytu to, czego nie ma. Abraham przeciw nadziei w nadzieję uwierzył, że się stanie Ojcem wielu narodów według tego, co powiedziano tak będzie nasienie Twoje. I nie osłabł w wierze i nie zważał na ciało swoje już obumarłe, mając około stu lat, ani na obumarłe łono Sary. O obietnicy też Bożej nie wątpił przez niedowiarstwo, ale wzmocnił się wiarą i dał chwałę Bogu. I będąc zupełnie pewnym, że cokolwiek On obiecał, mocen jest i uczynić. I dlatego poczytano Mu to za sprawiedliwość. Nie napisano zaś dla Niego jedynie, że Mu to poczytano, ale i dla nas, którym ma być poczytane,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 Łaska bardziej obfitowała, żeby jak grzech panował w śmierci, tak i łaska panowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa Pana Naszego. Rzymian rozdział szósty. Cóż wtedy powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitszą była? Bynajmniej, albowiem my, którzyśmy umarli grzechowi, jakże jeszcze w nim żyć będziemy? Czyliż nie wiecie, że my wszyscy, którzyśmy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wzbudzony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my w nowości życia chodzili. Bo jeśli jesteśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy wiedząc to, że stary nasz człowiek razem z nim ukrzyżowany został, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Bo kto umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśliśmy tedy z Chrystusem umarli, wierzymy, że też z Nim razem żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera, śmierć więcej nad Nim nie panuje. Bo, że umarł, grzechowi raz na zawsze umarł, że zaś żyje, żyje dla Boga. Tak też i wy uważajcie siebie za umarłych grzechowi, a za żyjących Bogu w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże tedy nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście mu posłuszni być mieli w porządliwościach jego. I nie oddawajcie członków swoich za oręż niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie siebie samych Bogu jako zmartwych ożywieni i członki ożywieni, oręż sprawiedliwości Bogu. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, boście nie pod zakonem, ale pod łaską. Cóż wtedy, czy mamy grzeszyć dlatego, żeśmy nie pod zakonem, ale pod łaską? Przenigdy. Czyliż nie wiecie, że komu się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, jesteście sługami tego, komuście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy to posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Ale chwała niech będzie Bogu, że wy, którzyście byli sługami grzechu, usłuchaliście z serca zasad tej nauki, której się poddaliście. A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię z powodu słabości ciała waszego, albowiem jak oddawaliście członki swoje w służbę nieczystości i nieprawości ku czynieniu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki swoje w służbę sprawiedliwości ku poświęceniu, bo kiedy byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc wówczas pożytek mieliście z tych rzeczy? Taki, którego się teraz wstydzicie, bo koniec ich jest śmierć. Lecz teraz, będąc wyzwoleni od grzechu, stawszy się sługami Boga, macie pożytek swój ku poświęceniu, a za cel żywot wieczny.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 albowiem z Niego i przezeń i ku Niemu jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Rzymian, rozdział dwunasty. Proszę was, tedy bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście stawiali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, jako rozumną służbę waszą. I nie upodobniajcie się do świata tego, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście doświadczyli, co jest wolą Bożą dobrą, przyjemną i doskonałą. Powiadam bowiem przez daną mi łaskę każdemu z was, nie rozumiejcie osoby więcej, niżeli rozumieć należy, lecz rozumiejcie skromnie, w miarę wiary, jaką Bóg każdemu udzielił. Albowiem jak w jednym ciele wiele członków mamy, lecz nie wszystkie członki mają jedną i tę samą czynność, tak my wielu jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. A z osobna jesteśmy jedni drugich członkami. I mamy różne dary według danej nam łaski. Jeśli proroctwo, to niech będzie w miarę wiary. Jeśli posługiwanie, to w posługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli napomina, to w napominaniu. Kto rozdaje, to ze szczerością. Kto jest przełożony, to z gorliwością. Kto miłosierny, to z ochotą. Miłość niech będzie nieobłudna. Miejcie w obrzydliwości zło, trzymając się dobrego. Miłością braterską jedni drugich kochajcie, uczciwością jedni drugich wyprzedzajcie. W gorliwości nie ustawajcie, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei się weseląc, w ucisku będąc cierpliwi, w modlitwie wytrwali, z potrzebami świętych wspólność mając w gościnności chętni. Błogosławcie tych, którzy Was prześladują, Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, a płaczcie z płaczącymi. Bądźcie między sobą jednomyślni, nie wyniosłych myśli o sobie, ale się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, troszcząc się o to, co jest dobre przed wszystkimi ludźmi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Nie mścicie się sami najmilsi. Ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy nieprzyjaciel Twój łaknie, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozpalone zgarniesz na głowę jego. Nie daj się zwyciężyć złemu, ale zło dobrem zwyciężaj. Rzymian, rozdział trzynasty. Każdy człowiek niech będzie władzą nim poddany, bo nie ma władzy. Tylko od Boga, a władze istniejące przez Boga są ustanowione. A tak, kto się władzy sprzeciwia, Bożemu postanowieniu się sprzeciwia, a którzy się sprzeciwiają, sami na siebie potępienie sprowadzą. Albowiem przełożeni nie są na postrach dla dobrych uczynków, ale dla złych. A chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga tobie ku dobremu, ale jeśli czynisz złe, bój się, bo nie darmo miecz nosi, gdyż jest sługą Bożym, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przetoż trzeba być poddanym nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego bowiem i podatki dajecie, gdyż są sługami Bożymi, właśnie na to, aby tego pilnować. Oddawajcie wtedy każdemu, coście powinni. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie, oprócz miłości wzajemnej, bo kto miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj i wszelkie inne przykazania w tym słowie się zamykają, mianowicie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie czyni bliźniemu nic złego, a tak miłość jest wypełnieniem zakonu. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że przyszła godzina, abyśmy się już ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe nas jest zbawienie niż kiedyśmy uwierzyli. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy wtedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Chodźmy uczciwie jak we dnie, nie w biesiadach i pijaństwach,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 Rzymian, rozdział 15. A tak my, którzyśmy mocni, powinniśmy znosić ułomności słabych, a nie mieć upodobania w samych sobie. Przecież każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku dobremu dla zbudowania, ponieważ i Chrystus nie miał upodobania w samym sobie, ale jak napisano, urągania urągających tobie padły na mnie. Bo cokolwiek przedtem napisano, Ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję mieli. A Bóg cierpliwości i pociechy niech wam da, abyście byli jednomyślni między sobą według Chrystusa Jezusa. Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przetoż przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Bożej. Apowiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych dla prawdy Bożej, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom. Poganie zaś, żeby za miłosierdzie chwalili Boga, jak napisano, dlatego będę Cię wysławiał między poganami i imieniu Twemu śpiewać będę. I znowu mówi, weselcie się, poganie, z ludem Jego. I znowu chwalcie Pana wszyscy poganie i wysławiajcie Go wszystkie ludy. I znowu Izajasz mówi, będzie korzeń tego, który powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie nadzieją pokładać będą. A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei mocą Ducha Świętego. A ja sam pewny jestem, bracia moi, co do was, żeście i sami pełni dobroci, napełnieni wszelkim poznaniem, mogąc jedni drugich napominać. A napisałem do was, bracia, nieco śmielej, po części jakby wam przypominając przez łaskę od Boga mi daną, abym był sługą Jezusa Chrystusa między poganami, sprawując święty urząd opowiadania Ewangelii Bożej, aby ofiarowanie pogan stało się przyjemne, poświęcone przez Ducha Świętego. Mam się tedy czym chlubić w Chrystusie Jezusie w rzeczach bożych. Albowiem nie śmiałbym mówić tego, czego by nie dokonał Chrystus przeze mnie w przywiedzeniu pogan do posłuszeństwa słowem i uczynkiem, przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Bożego, także od Jerozolimy i okolic aż do Ilirii rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. Tak jednakże usiłowałem opowiadać Ewangelię nie tam, gdzie było znane imię Chrystusa, abym na cudzym fundamencie nie budował, ale jak napisano, ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci, co o nim nie słyszeli, poznają go. Dlatego też często miałem przeszkody przyjść do was. Jak tylko udam się do Hiszpanii, przyjdę do was, bo się spodziewam, że przychodząc ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się pierwej wami nieco pocieszę. A teraz idę do Jerozolimy, posługując świętym. Albowiem podobało się Macedonii i Achaii wspólnie złożyć nieco na ubogich świętych w Jerozolimie. Podobało się im, są też ich dłużnikami, bo jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im i docześnie. Gdy zaś to wykonam i wiernie im oddam ten owoc, wstąpię do Was, udając się do Hiszpanii. A wiem, że gdy przyjdę do was, przyjdę z hojnym błogosławieństwem Ewangelii Chrystusowej. A proszę was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga. Abym był wybawiony od niewierzących z Judei i aby usługa moja dla Jerozolimy przyjemną była świętym. Abym z radością przyszedł do was za wolą Bożą i z wami się wespół ucieszył